Dla orłów. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa niezwykle wylewnie. Po tym krótkim wstępie chciałbym teraz poprosić gorąco moich serdecznych przyjaciół, redaktor Kira Obornik i redaktora Marka Grzmota o najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Proszę bardzo, z kraju. Dzisiaj w nocy w Tablinie zginęło ośmiu Polaków. Przyczyną prawdopodobnie było zawalenie się łóżka piętrowego. Pora na wiadomości ze świata. Proszę bardzo. Wczoraj wieczór w centrum Gdyni pobili się dwaj murzyni. ...ekspres. byłbym zapomniał... I jeszcze prognoza pogody na najbliższy tydzień. Otóż, jak zapewniają synoptycy, przez cały najbliższy tydzień będzie niestety lało. Ale za to niedziela... niedziela dla nas. Minęła północ. Dobry wieczór Państwu, serdecznie witam wszystkich przy radioodbiornikach, przy wszystkich urządzeniach wydających dźwięk, które umożliwiają Państwu słuchanie mojego podcastu podcastu pod nazwą Nie Tylko Dla Orłów. Dlaczego tak? O tym później. Na razie chciałbym się przedstawić. Mam na imię Filip, mieszkam w Dublinie, w Irlandii, na wyspie. Mieszkam już prawie rok i jestem bardzo zadowolony. Jest to emigracja dobrowolna, nikt mnie do tego nie smuszał. O tym, dlaczego się zdecydowałem wyjechać do Irlandii, o tym zapewnie później. Jest to mój pierwszy podcast, jest to pierwszy, że tak powiem, numer i bardzo cieszę się, że... Mogę w ten sposób zaistnieć. Nie jest to moja jedyna bytność w sieci. Prowadzę bloga od ponad roku, bloga o Irlandii, o tym, co robię. Nie jest to blog o rzeczach powszednich, o, o, o po prostu, co Filip robi i czego nie robi. Mam zamiar pisać nie tylko o tym, co się tutaj dzieje, ale też opisywać swoje podróże, swoje doznania i poznania wszelkiego typu osób. Nie wiem, czy to brzmi wszystko sensownie, trochę się denerwuję, przygryzając czekoladę... Um, tak, to jest czekolada Sour Chili, czyli wiśniowa z chili. I rzeczywiście troszeczkę język szczypie po zjedzeniu dużego kawałka. Tym bardziej, że to lint, szeleść cholerka. Bardzo dobra. Znaczy nie będę teraz jadł oczywiście tej czekolady, bo musi być jakość, jakość, jakość, jakość. Dlatego przerwę na reklamę, konsumuję zapewnie Eee, z dwa kawałeczki, żeby odświeżony i, i, i pełen zapału zaprosić Państwa do dalszej kontynuacji słuchania mojego podcastu. Mam Pod nadzieję, że na razie, pomimo tego, że się denerwuję, nie jest źle. Dziękuję. Jednorazowy kurs językowy. Z głębokim ubolewaniem zawiadamiamy Państwa, iż nasz ekspert poetycki, profesor Kogut, zatruł się masłem roślinnym. W związku z tym zapowiadaną na dzisiaj lekcję języka angielskiego poprowadzi w zastępstwie nasz wietnamski kolega Gino Piubelli. Dzień dobry, Gino. Dlaczego? Dzień dobry, bo jest jasno. Młotno mi. W tej sytuacji podziękujemy chyba naszemu wietnamskiemu koledze za krótką lekcję, i na koniec przećwiczymy typowe angielskie pożegnanie. Jak należy się żegnać po angielsku, Mr. Gino? No bardzo Państwa przepraszamy, ale nasz ekspert wyszedł po angielsku. Serdecznie witam ponownie. Przed chwilą Pan Wojtek i Gino Piubelli próbowali Państwu przybliżyć język angielski. Ja będę próbował Państwu przybliżyć w moim podcaście życie w Irlandii. Jak to wygląda? Dlaczego nie pada tak często, jak wszyscy myślą? Jacy są Polacy, jacy są Irlandczycy i czy naprawdę więcej nas dzieli, czy więcej nas łączy? Bo Dublin to miasto wielokulturowe, wielonarodowościowe i można powiedzieć tak samo jak Londyn kosmopolityczne. Mnóstwo nacji, mnóstwo ludzi, każdego dnia przechodzę koło ludzi o wielu kolorach skóry. Dublin, Dublin, Dublin. Dlaczego wybrałem to miasto? O tym postaram się Państwu przybliżyć później. Ale teraz w kilku słowach o tym, co Mam dla Państwa w podcastach kolejnych. Czyli chciałbym mieć takie, jakby to nazwać, programy. Zatem tak, chciałbym Państwu przybliżyć moje podróże. Czyli przez ubiegły rok, który pomału się kończy, zwiedziłem prawie całą wyspę od północy, od Donegal poprzez Wybrzeże Zachodnie, kończywszy na Ring of Kerry, także środek Irlandii. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa wyspa, cztery razy mniejsza od Polski, więc wszędzie w zasadzie jest blisko. Chciałbym Państwu przybliżyć też życie w mieście, jak wygląda życie Polaków, życie Irlandczyków i dlaczego Polacy są kojarzeni z budowlańcami. I w związku z tym chciałbym też piętnować polską mentalność, która tutaj niestety mówi oczywiście za siebie i za paru moich znajomych, która jest nie do zniesienia. Ale o tym także później. Chciałbym przede wszystkim podziękować teraz troszkę spraw technicznych. Chciałbym przede wszystkim podziękować panu Łukaszowi. Przepraszam, panu, jesteśmy na ty. Piszemy maile i jesteśmy w stałym kontakcie. Łukaszowi Witkowskiemu z Detroit, który pewnie tak jak większości podcasterów, nowych podcasterów, stara się pomóc i, i, być, i być naprawdę pomocny. Dlatego przede wszystkim chciałbym podziękować jemu i chciałbym także na razie bez woli Martina z podcastu Masa Krytyczna. Chciałbym od niego zapożyczyć licencję, czyli mam wszystko w dupie. Dopóki nie słucham mnie więcej niż 100 osób. Potem pomyślimy co, co z tym zrobić. Dobrze. Herbata stygnie, kanapki są za 15 minut północ. U państwa zapewnie różne pory roku, różne pory czasu. Zależy kto i gdzie mnie słucha. Zatem chwila przerwy, łyknę herbaty, dwie kanapki. Poszeleszczę jeszcze czekoladą i spotkamy się za chwilę. Działa ogłoszeń. Młoda, atrakcyjna brunetka z mieszkaniem poszukuje torebki, którą zostawiła w taksówce wczoraj około godziny 20. Refleksja na dziś. Kochani, myślę sobie, że powinniśmy wierzyć w lepsze jutro. A co jest jutro? Niedziela. Bra! Witam Państwa w trzeciej i ostatniej już dzisiaj odsłonie mojego podcastu, mojego gadania, przepraszam, <kłysy> jakaś chrypka, w zasadzie przesłuchując to co do teraz nagrałem, bo, bo nagrywam, dokładam efekty, nagrywam, dokładam efekty w zasadzie moja dykcja jest okropna moja siostra, która pracuje w telewizji miała lekcję dykcji powinna mi udzielić co najmniej pół semestru bo ja tak mówię jakbym z karabinu szczelał. w Poznaniu się mówi szczelał, bo ja jestem z Poznania byra, poznańska, kartofle nie ziemnioki też nie Pyry. Pyry z gzikiem, meka z glancem i najlepiej usiąść na ryczce i patrzeć jak szlaban otwierają, jak bana przejedzie. Pewnie nie każdy wie o czym mówię, ale niech wam będzie. Wytłumaczę innym razem. W każdym razie jestem rodowitym poznaniakiem na dobrowolnej emigracji w Dublinie. Chyba mi już odbija, bo już jest późno. 007, wed napisane. To nie znaczy, że ktoś się żeni, tylko że do pracy idę za 9 godzin. A jeszcze muszę się wyspać. Pewnie zjem kolację koło pierwszej. Już gadam od rzeczy dobrze, że dałem sobie dzisiaj 10 minut, nie więcej, na pierwszy raz, Wy państwo po pierwsze umarli z nudów, a po drugie nie wytrzymali. Dobrze, reasumując to, co dzisiaj nagrałem, Oczywiście chciałbym pozdrowić moją szalenie ukochaną siostrę, która nie da mi lekcji dykcji, bo ona siedzi w kraju i zapowiada w takiej znanej telewizji, jest zapowiadarką. Dobrą dykcję ma też pani, powiem tylko z inicjałów, i.w, ona też ma dobrą dykcję, też ma dobrą dykcję i ma dużo jeszcze fajniejszych rzeczy niż dykcja. Ale o tym nie będę mówił, bo nie wolno. Na szczęście podcast jest tylko dla audiofilii, nie dla tych, co mają wytrzeszczać gały. Nic nie mówię więcej, bo już gadam głupoty. W każdym razie bardzo się cieszę. Jak już wspomniałem, dzięki, dzięki wydatnej pomocy pana Łukasza w nieje. I dziękuję także innym podcasterom, którzy mnie jakby tak natchnęli do tego, żeby właśnie zaistnieć. Na przykład na dziesiątym miejscu iTunesie moim kochanym, bo ja lubię jabłka, bo żadne pecety nigdy nie dadzą Ci tego, co komputer koloru jabłkowego, więc, więc PC pecety. Dla Was nie ma u mnie miejsca. Tak samo, tak samo wyszło od 10 lat, jabłka. Dobrze, proszę Państwa, odwala mi. Lat. Zatem dziękuję za uwagę. Zapraszam na drugi podcast, który będzie na pewno już bardziej ułożony. Na pewno będzie już bardziej taki poważny, już poznański taki Ornung, że będą działy stawki moich ulubionych panów Orłów. Zauważyli Państwo, że czasami wrzucam takie różne ciekawe rzeczy, bo ja jestem taki sentymentalny i lubię właśnie włączać sobie nie tylko do posłuchania ale do i wspominania uprzednio, uprzednio zasłyszane w moim podcaście kawałki. Audycji, która była po 22. po liście przebojów programu trzeciego w trójce każdą sobotę. Kawałków mam mnóstwo, więc starczy na jakieś 38 podcastów. Nie wiem, czy tyle dotrwam, bo jeśli chciałbym co tydzień wydawać jeden, no to za rok miałbym już problemy, co tam zamieszczać. W każdym razie... Tytuł zaciągnąłem od nich, jak już wspomniałem z tej audycji. Mam nadzieję, że się nie oburzą, a może przysporzę im sympatyków. W każdym razie na mojej stronie bloga, która, którą Państwo mogą znaleźć pod adresem www.dublin.blogs.pl dublin przez u. .pl. Znajdą Państwo zakładkę nie tylko daorów, i tam są teksty oraz linki, z których mogą Państwo skorzystać, aby posłuchać m.in. tego, co ja zamieściłem. Mam nadzieję, że nie będzie z tego żadnego problemu, licencja od Martina jest zapożyczona, więc mam w dupie chwilowo, przepraszam, żeby takie słowo, co puszczam, aczkolwiek nie jest to przypadkowe. W podkładzie był utwór pana Pata Mefini, którego bardzo cenię i powiem tak, że jeszcze się wytłumaczę, że nie wszystko miałem w dupie, bo wysłałem do niego e-maila czy mogę sobie ten utwór prawie 12-minutowy podłożyć jako tło do podcastu. Więc jakby co, to pytałem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. I jeszcze pewnie pan Wojtek i, i moi ulubieni koledzy przemówiono. To tyle. Żegnam się. Do usłyszenia. No widzę, że... Większa agencja na świecie, większość mieszkańców naszego globu to dobrzy ludzie. Dla tych wszystkich Państwa, którzy przeczekali tą ciszę i to brzdąkanie, mała niespodzianka. Serdecznie witamy Państwa na meczu Anglia-Polska. Nie jestem sam, co zresztą słychać. Stara zaczyna się mecz, ale przed meczem. jestem hymn angielski, szacunek. I zaczyna się mecz proszę Państwa, 90 minut przed nami.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 Kibicy, a teraz kibicy? Kibi, kibicka, kibicka Lecha Poznań, proszę, proszę pani wrażenia. Nie ja chciałam powiedzieć, że jest gorąco i strasznie nudno. To to tyle. Ona lubi pływanie. Oraz następna to jest kibicyni. legi, le, le, le, tylko, przepraszam, Polonii Warszawa, co pani powie? Ja kibicuję ja tylko samej sobie z pracy. A nie ma pani jakichś ukrytych kibiców? E, to Co tak? można mieć, Na przykład nie kibicują pani? No, ja myślę, że kibicuję. Nie chcę, tak, że mnie kibicują? Dobrze. A koleżanka, nie? A nie kuchasz, mnie kibicują. kuchasz, mężąc. tak. Pani nie jest zainteresowana sportem. Dziękujemy. <śmiech> no, ja Ale chcesz, w Ale kto jeszcze nie ubramkę nasi? Dobra, Teraz Dzień dobry. Znaczy dzień dobry, wieczór. Becz skończył. Jakim wynikiem? Dwa jedna. Ja no, bo ja lubię Angolik. aha, Dobrze, ja lubię angielski. Dobrze, tym y, optymistycznym, to kończymy relację. Z prawym w Poznaniu tej. Dobrze, to jest moja nowa kleżanka z Poznania i na pewno rodzina będzie pozdrowiona. Dziękujemy, do słyszenia. Wiemy. I Polacy, Polacy, Polacy powiedzieli, że jak mecz wygrają, chwilę przewrócą. Niestety, szpila będzie stała jakieś jeszcze 385 lat. Ja Złamała jej się, pomadka. Dobrze, dziękujemy Państwu i... Do usłyszenia za tydzień.